Podcast Radio 9, pierwsza audycja w roku 2014, przed mikrofonem Darek oraz Adam. A dzisiaj będzie filmowo, to taka a propos wizyty Adama na czerwonym dywanie na początku marca, a o tym dowiecie się już za chwilę. Zapraszamy do audycji numer 218. Na początek audycji krótka garść informacji. Zapraszam. Zapraszam na serwis informacyjny z Lubina i regionu. Nowe autobusy dla Polmieć Transu. Górnicy będą wkrótce jeździć do pracy nowymi autobusami. Polmieć Trans zamierza zakupić 30 nowych pojazdów. Do końca miesiąca czeka na oferty producentów autobusów. 15, czyli połowa nowych autokarów, ma trafić do firmy jeszcze w pierwszym półroczu tego roku. Natomiast drugą połowę firma otrzyma na początku 2015 roku. Obecnie Polmieć Trans dysponuje 65 autokarami. Tramwajem przez Lubin? Taki niecodzienny widok można było zaobserwować w niedzielny wieczór 5 stycznia, kiedy to przez Lubin przewieziono na lawetach kolejne dwa tramwaje zbyt goskiej pesy. Transport dwóch modeli Swing trafił do bułgarskiej Sofii. Sofia zamówiła w polskiej fabryce kilkanaście egzemplarzy tego tramwaju, a oznacza to, iż w najbliższym czasie Lubinianie w późnych godzinach wieczornych będą mogli spodziewać się podobnych transportów. Warto dodać, że przez Lubin już od ponad 6 lat transportowane są nocami również ogromne elementy wiatraków, które później możemy zobaczyć na fermach wiatrowych naszego regionu. Największy dinozaur znalazł swoje miejsce. 18,5-metrowego brachiozaura ustawiono na specjalnym fundamencie w Parku Wrocławskim. To największy dinozaur, którego głowa wystaje ponad korony drzew. Brachiozaur stanął obok diplodoka, od strony ronda między obie a Indomo. Figura prehistorycznego gada waży ponad 2 tony, a, je a jego montaż odbył się przy wykorzystaniu dźwigu. koniec dobra wiadomość dla miłośników kina. Otóż nowy rok oznacza nie tylko podwyżki, ale i obniżki. Nowe niższe ceny biletów do Kina Muza. Od piątku 24 stycznia zapłacimy mniej za bilety do Kina Muza. Zmieniają się ceny na seanse trójwymiarowe 3D. I tak ulgowy bilet kosztować będzie 17 zł, normalny 20, a grupowy 12. Do tej pory trzeba było wydać odpowiednio 18, 22 i 15 zł. Przez jeden dzień w tanie poniedziałki wszystkie bilety do kina muza kosztują zaledwie 15 zł. Niestety za okulary nadal trzeba będzie zapłacić, jeśli wybierzemy się na seans trójwymiarowy, dopłacimy 4 zł. Więcej informacji z Lubina i regionu znajdziecie m.in. w portalu www.lubin.pl. Słuchacie cały czas podcastowe dziewiątki z Lubina, z Dolnego Śląska. Audycja numer 218. A już teraz czas na chwilę muzyki. Tuż po niej magazyn filmowy i który opowie o nominacjach do tegorocznych Oscarów, a tymczasem przed nami Arte z utworem Polski Podcasting. Oczywiście na licencji Creative Commons. ARTE ta, ta, ta, ta. Polski Podcasting 2010.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 Kasy, to darboj rozgór jest jak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 Gala Oscarowa 2014. Już niedługo, bo 3 marca przed galą mieliśmy Złote Globy, taki przedsmak tego, co będzie nas spotka w 3 marca na wręczeniu Oscarów. Złote Globy są rozdawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej od 1944 roku. Od 1929 roku są to Oscary, czyli troszkę wcześniej. Oto najważniejsze filmy, które wygrały na tegorocznych Złote tych globach. Jest to film zniewolony. Jest, dostał e, nagrodę z, jako najlepszy dramat. E, najlepsza komedia e, to American Hustle. Najlepszy aktor w dramacie Matthew McConaughey e, w filmie Witaj w klubie oraz Kate e, Blanchett jako najlepsza aktorka w dramacie w filmie Blue Jasmine. Jeżeli chodzi o f, takie filmy komediowe, to Leonardo DiCaprio, e, Wilkes, Wilkes Wall Street, e, a, a aktorka w komedii. Emmy Adams z American Hustle. Ogólnie rzecz biorąc American Hustle dostał trzy nagrody z siedmiu możliwych, które mógł dostać. Na drugim miejscu pracował się Wielki liberacze z dwoma statuetkami Złotych Globów, ale niestety ten film nominacji do Oscara nie dostał. Najlepszym reżyserem okazał się Alfonso Cuaron za film Gravitacja a najlepszy scenariusz dostał film Ona. E, jeszcze warto wspomnieć o e, serialu, który wygrał, bo są to takie e, rozdania nagród e, filmowo-telewizyjnych. E, Breaking Bad, e, film e, seryjny, emitowany od 2008 roku, opowiada historię nauczyciela chemii, który e, z powodu e, choroby e, musiał jakoś zaopatrzyć, zabezpieczyć rodzinę e, i postanowił produkować metamf metamfitaminę i sprzedawać ją na rynku Inter osoby, które są zainteresowane tym serialem to powtarzam, Breaking Bad już troszeczkę tych odcinków i sezonów poleciało w tym roku dostał właśnie Złotego Globa za najlepszy serial warto jeszcze wspomnieć, że był on nominowany do 114 różnych kategorii Kategorii różnych nominacji y, serialowych. Wspomniane Złote Globy okazały się właśnie takim najlepszym prognostykiem przed e, zbliżającymi się Oscarami. E, Oscary to jest e, nagroda przyznawana przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, tak jak wspominałem, od 1929 roku, ale e, samą e, tą akademię założono w 1927 roku. W skład jej wchodzi 6 osób związanych z filmem zawodowo czyli należą do nich nawet takie osoby, które są, e, obsługują taką techniczną stronę e, filmów, albo nawet i prawnicy. Co do tegorocznych nominacji, e, najwięcej, bo aż 10 uzyskały film Grawitacja oraz film American Hustle, jedną mniej dramat zniewolony 12 Years a Slave. Po 6 nominacji e, otrzymały film Nebraska, Kapitan Phillips oraz Witaj w Klubie. Po 5 Wilks Wall Street i film ona. A cztery nominacje zostały przyznane dla filmu Tajemnica Filomeny. Grawitacja już w kinach, raczej troszeczkę już, kto by chciał się wybrać, taka opcja spóźniona. Na ostatnich miesiącach podbijała polskie kina. Możemy się niedługo ją spodziewać tego filmu na DVD czy blu rayu Grawitacja opowiada historię dwóch astronautów, którzy muszą przetrwać w przestrzeni kosmicznej. Praktycznie w filmie widzimy tylko dwóch aktorów, Sandra Bullock i George Clooney. Polecam ten film obejrzeć w 3D, ponieważ bez tych efektów no, film staje się po prostu dość przeciętny. Również z 10 nominacjami do Oscara placował się dramat kryminalny American Hustle. Premiera Polska już 31 stycznia. Kto lubi tematykę oszustw finansowych, FBI, polityki, gangsterki, to musi się wybrać do kina właśnie na ten film. Z dziewięcioma nominacjami e, Zniewolony e, to historia niewolnika z południowych Stanów Zjednoczonych w połowie lat XIX wieku. E, z tym, że mogliśmy na przykład rok temu mieliśmy taki film jak Django, ale tylko z tym filmem łączy Hej ich wspólna tematyka niewolnictwa, raczej nie porównywałbym tych filmów do siebie. Film na dużym ekranie również można obejrzeć od 31 stycznia. Na pewno warto się wybrać obecnie do kina na Wilka z Wall Street z Leonardo DiCaprio, komedię biograficzną Martina Scorsese. Dopiero 14 marca pojawi się u nas dramat biograficzny Witaj w klubie. Otóż jego premiera już była 7 września, taka premiera światowa, który film ma jeszcze szansę na Oscary to dramat biograficzny Kapitan Phillips Niedługo pojawi się zapewne do kupienia w sklepach. Mamy też dość interesujący film pod tytułem Nebraska w reżyserii Aleksandra Payna, twórcy i zdobywcy Oscarów za m.in. film Spadkobiercy w 2011 roku i Bezdroża w 2004. Nie zabrakło też w nominacjach produkcji takich komediowych komedii romantycznych, dramatów. Jest to film pod tytułem Ona z pięcioma szansami na Oscara. Polska premiera już w Walentynki 14 lutego. Gala Oscarowa, tak jak wspominałem, odbędzie się 3 marca w Hollywood w Dolby Theater, wcześniej zwany jako Kodak Theater, ale firma ta w 2012 roku ogłosiła bankructwo, stąd przejęła to firma Dolby. Oscary wręczane są tam od 2002 roku. Ceremonią poprowadzi po raz drugi Ellen DeGeneres, amerykańska aktorka i gospodyni Talk Show w 2007 roku warto wspomnieć, że jej występ został wyróżniony nominacją do nagrody Emmy Awards. Motherfuckers did it for the money, but somebody heard the call. computer, that piece of shit was like a freaking Roto-Rooter. Now we've got Wi-Fi, downloading files fast, listening to everyone who's ever done a podcast. It's history, now you see, each and every nation, radio has got to go. Słyszeliśmy Crossboxona podcast, oczywiście z serwisu Musicale i na licencji Creative Commons. A to jest 218 audycja podcastowej dziewiątki, a właściwie jej koniec. Zapraszam na audycję o numerze 219 za dwa tygodnie. A tymczasem do usłyszenia, cześć!